Aktualności jedynki. Ewa Worobiec zapraszam. Nic nie wskazuje na to, by kierowca celowo potrącił posła Łukasza Litewkę, twierdzi prokuratura. Dziś decyzja, czy zaskarży postanowienie sądu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, ale będzie mógł wyjść na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Prokuratura chciała bezwzględnego aresztu, mówi Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu.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 Co najmniej 251 milionów złotych udało się zebrać w zbiórce zorganizowanej przez influencera Łatwo Ganga dla fundacji Cancer Fighters. YouTuber przez kilka dni prowadził transmisję, żeby pomóc dzieciom chorym na raka. W akcję włączyli się m.in. aktorzy, sportowcy i muzycy. Inspiracją dla akcji był utwór rapera Borysa Przybylskiego, znanego jako BDOS i 11-letniej Mai Ciągle Tutaj Jestem, dis na raka.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 Podatnikom zostało niewiele czasu na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. 30 kwietnia mija termin składania deklaracji podatkowych za ubiegły rok. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska zachęca wszystkich do skorzystania z usługi Twój EPIT.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 Elektroniczne rozliczenie się to także szybszy zwrot podatku. Dotychczas podatnicy złożyli ponad 13 milionów deklaracji PIT. Większość z nich prawie 7 milionów przez internet. Minęło 40 lat od katastrofy w czarnobylskiej elektrowni atomowej. Skutki odczuwalne są do dziś. Ponadto w ostatnich czterech latach zarówno Czarnobyl, jak i inne obiekty ukraińskiej energetyki jądrowej są narażone na ataki Rosjan. W strefie wysiedlenia wokół elektrowni wciąż są miejsca, gdzie licznik Geigera pokazuje wysokie skażenie. Najniebezpieczniejsze jest jednak kilkaset ton materiałów radioaktywnych ukrytych pod betonowym sarkofagiem. Nad nim rozpostarto kolejny, tym razem metalowy sarkofag, który ma zapobiegać emisji radioaktywnych pyłów do atmosfery. W zeszłym roku rosyjski dron zrobił w nim wyrwę. Rosjanie nie wynieśli nauki z historii Czarnobyla, mówił wczoraj prezydent Wobodymyr Załęski. Nie wyciągnęli żadnych wniosków niczego nie zrozumieli z błędów sowieckich. To ludzie bez pamięci i bez sumienia. Rosjanie w 2022 roku przez miesiąc okupowali czarnobylską elektrownię. Do tej pory okupują też największą w Europie, zaporowską elektrownię jądrową. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio przygotowało podcast Czarnobyl Prawdziwa Historia. To opowieść, która wzbudza emocje, mówi autor Roman Czejarek.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 Dziś deszczowo może być jeszcze na wschodzie Polski. Pogoda w majówkę będzie zmienna, a temperatury w większości kraju nie przekroczą 20 stopni. Jedynka Polskie Radio Reklama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 Autopromocja. Tymczasem na zegarach e, prawie 9 minut po godzinie 5. Na Agrofakty zaprasza sponsor. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, oferujące ubezpieczenia upraw rolnych. Agrofakty. Bożej Prośniewski, dzień dobry. Polska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umowę z krajami Mercosur poinformował szef resortu rolnictwa. Jak powiedział Stefan Krajewski, zastrzeżenia budzi przede wszystkim sposób procedowania tego porozumienia. Polska nie zgadza się także na jej czasowe wejście w życie od 1 maja. Wskazywałem na te zagrożenia, które niesie ta umowa dla rolnictwa, dla przetwórstwa. I to chociażby konkurencyjność, która może być ograniczona i brak e, takiej opieki rolników. A co na to sami wspomniani rolnicy, Stanisław Barna z oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników Pozytywnie ocenia ten ruch rządu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że to jest dobry ruch, ale to jest też wiadomo, jak sąd rozpatrzy. Czy pójdzie i przyczyni się do tego, żeby po prostu nie dopuścić do tej umowy, czy po prostu się zgodzi. Polska skarga ma trafić do CUE do 26 maja. Za nami kolejna mroźna wiosenna noc. Z miejscami temperatury spadły do minus 6 stopni Celsjusza przy gruncie. Prognozy pogody na najbliższe noce też nie wyglądają optymistycznie. Z nocnymi przymrozkami musimy się liczyć co najmniej do czwartku 30 kwietnia. Przy gruncie temperatury mogą spaść nawet do minus 10 stopni. Aby chronić się przed konsekwencjami niskich temperatur, wielu rolników stosuje agrowłókninę. Tu jednak pojawia się problem z jej późniejszą utylizacją. Co zrobić z tym materiałem? Na pewno nie palić, apeluje Ministerstwo Klimatu i Środowiska i przestrzega. To nie tylko złamanie prawa, ale realne uderzenie w gospodarstwo i nasze zdrowie. Za spalenie agrowłókniny grożą też wysokie kary finansowe. O czym więcej opowie Tomasz Matusiak. Agrowłóknina jest materiałem wykorzystywanym w rolnictwie do osłaniania krzewów, bylin i siewek przed mroźnym wiatrem, przymrozkami oraz śniegiem. Stanowi fizyczną barierę dla owadów i gryzoni. Mikołaj Dorożała, główny konserwator przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przestrzega przed spalaniem w gospodarstwie tego syntetycznego materiału. Agrowłókniny to jest w 100% plastik, kancerogenny. Tam się znajdują związki takie jak dioksyny, furany. To są jedne z najbardziej trujących substancji, które są w ogóle znane w nauce. Niszczą układ odpornościowy, układ hormonalny. Palenie agrowłókniny skutkuje tym, że cała ta substancja to się wszystko osadza w tłuszczu zwierzęcym. Osadza się w człowieku, w tłuszczu człowieka. Osadza się w glebie. To są bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. To znaczy to jest fundowanie raka sobie, swojej rodzinie i poważnych problemów dla siebie, dla swojego gospodarstwa. Nielegalne palenie agrowłókniny to ryzyko na przykład utraty dopłat, spalanie odpadów na polach stanowi naruszenie norm warunkowości. Można stracić certyfikaty na przykład na żywność. Mogą zostać odebrane dopłaty też. Są oczywiście mandaty. Natomiast najważniejsze jest to, żeby tego nie robić, żeby mieć świadomość, że to jest po prostu karmienie raka i pozbyć się tego w sposób cywilizowany. Są gminy, które organizują w ogóle zbiórki tego typu odpadów. Warto zadzwonić do gminy, warto podjechać do gminy, zapytać, kto odbiera te agrowłókniny, gdzie można to zostawić. Gmina ma obowiązek się tym zająć. W gminie Ryglice w Wiecie tarnowskim, tego rodzaju odpady przyjmowane są w lokalnym przoku. Rolnicy wiedzą, gdzie mogą oddać starą agrowłókninę, mówi Paweł Augustyn. Burmistrz gminy. Agrowuktinę, którą przykrywane są warzywa, na wiosnę my tą agrowuklinę przyjmujemy bezpośrednio na przok. Wracamy się do rolników, do mieszkańców, aby to spakowali, związali takie jakieś rulony i po prostu to składujemy sobie na przoku i oddajemy to bezpośrednio do utylizacji. Natomiast po kiszące folię mamy podpisaną umowę z firmą, która ma siedzibę na terenie Tarnowskich Zakładów Azotowych, która produkuje worki na śmieci. I oni po prostu tą folię, po kiszące od nas zabierają za darmo co roku, robią z niej granulat i później tych granulat dodają do tego, Gadolatu, z którego produkują worki na śmieci. Także ten temat mamy rozwiązany. Zapalenie agrowłókniny, mandat od policji to tylko początek. Administracyjne kary za nielegalne przetwarzanie odpadów mogą sięgać tysięcy złotych. I tym ostrzeżeniem kończymy dzisiejsze AgroFakty. Kolejne jutro tradycyjnie. Kilka minut po godzinie piątej. Jedynka.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 Polskie Radio. Program pierwszy jest 17 minut po godzinie piątej. Dzień dobry z jedynką. Rozpoczynamy kolejny tydzień, to jest ostatni tydzień kwietniowy, poniedziałek, 27 dzień tego miesiąca, 117 dzień roku, do końca 2027, 204, nie wróć, 2026, spokojnie, do końca 2026, 248 dni. Słońce już wzeszło, stało się to o godzinie 5.14, zajdzie o 19.55, dzień potrwa zatem 14 godzin i 41 minut. Będzie krótszy od najdłuższego 2 godziny i 6 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 59 minut. Imieniny obchodzą Anastazy, Andrzej, Bożebor, Fericja, Jakub, Jan, Józef, Marcin, Ożanna, Piotr, Teodor, Teofil, Tertulian, Tertuliana, Zyta i żelimysłu, wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia, niechże się Państwu darza, na początek. Niech to będzie dobry początek, kolejny dowód na to, że polska język to trudna, oj bardzo trudna język. Chris Martin, lider bardzo popularnej grupy Coldplay, postanowił zaśpiewać po polsku. Sorry for my Polish. Chris Martin, Pan Krzysztof, przeprosił za polski swój polski, no ale i tak całkiem mu dobrze poszło. Śrubujemy. Tak dokładnie to śrubujemy. Od słowa śrubować w języku polskim potoczne określenie na zwiększenie czegoś do wysokiego, często przesadnego poziomu, na przykład śrubować rekordy, ceny, normy. W tym przypadku chodziło o śrubowanie rekordu, który już przeszedł do historii, znalazł się, pewnie się wkrótce oficjalnie znajdzie w księdze Guinnessa. Na Pewno część z Państwa słyszała, część śledziła to, co się działo w ten weekend w internecie, kiedy to miał finał, miejsce finał dziewięciodniowej akcji charytatywnej Piotra Garkowskiego. To jest młody influencer znany jako łatwo gang. W tej akcji udało się zebrać uwaga ponad ćwierć miliarda złotych. Dzięki wsparciu firm, artystów, celebrytów, sportowców, a przede wszystkim zwykłych Polaków, którzy wpłacali pieniądze na pomoc dzieciom chorym na raka. Ja powiem tak, że może za życia, a może nawet nie może, tylko na pewno za życia już nie doczekamy się swojego przynajmniej mistrza świata w piłce nożnej, no ale w pomaganiu, w dobroczynności, no to rzeczywiście mistrzami świata jesteśmy. Czekam na Państwa komentarze. Państwo w ogóle ogarniają to, co się wydarzyło w ten weekend, to jest jakiś fenomen socjologiczny. Dzięki nim, wam, nam Nawet nam wyszło jakieś takie dziwne nazwisko Nim, wam, nam, dzięki nim A może przede wszystkim dzięki wam, dzięki nam Dwadzieścia po piątej Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam Wczoraj miałem jasny plan Zanim przyszło mi cię znać. Na Nadal odpowiedzi brak A z każdą chwilą czuję, że ciemniej znam Bardzo chciałbym to zrozumieć Nasze myśli dzieli wysoki mur Czy odnajdę w tobie prawdę Kilka słów, tylko czekam na se. Czekam... zechcesz mm, mm, mm. nie lubię się powtarzać ale jesteś tu wyjątkiem karmię te uczucia tracę zmysły coraz mocniej czekam na zak. bardzo chciałbym to zrozumieć nasze myśli dzieli wysoki mur czy odnajdę w to could take a on last time Cudne rzeczy dzieją się w Polsce. Wczorajsza zakończona zbiórka chyba nawet rekordem Guinnessa. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego, jak jeden młody człowiek potrafi zjednoczyć dosłownie wszystkich. Dosłownie wszystkich. I po prostu zrobić taką furorę i zrobić tyle dobrego i na końcu wskazywać na to, że prawdziwymi bohaterami tej całej akcji są właśnie dzieciaki, które walczą z rakiem. Dużo dobrego pomagajmy sobie. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Dzięki wielkie panie Grzegorzu. Pan Grześ z Brzeska, nasz zaprzyjaźniony nauczyciel z Ted Majora w Krakowie. Ten rekord Guinnessa, tak, to będzie kategoria bodajże najwyższa kwota zebrana podczas transmisji internetowej. No to zostanie pewnie wpisane. Nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest rzeczywiście to, o czym pan wspomniał na końcu o czym mówią organizatorzy, o tym, do kogo ta pomoc trafi, o no, o dzieciach chorych na raka. O tym fenomenie, szanowni państwo, będziemy mówić dziś w dynkowym poranku. Sporo dziś tematów poruszymy także w sygnałach dnia, no ale na razie jedziemy po staremu, czyli ruszamy. Ruszamy do pracy. Jedni większą, dwójką, drudzy to mniejszą. Pan Maciek to zdaje się ciężarówka i no, przypominamy jednakowoż, że krótszy tydzień pracy. Dzień dobry, w poniedziałek. Maciej z tej strony, Kamień Zdąbkowicki. Zero stopni. Rześku na dworze. Księdze ładnie świeci. 20, dzisiaj do 13 stopni. pomiędzy Ząbkowickim ma być, ale mówię, coś z tą pogodą nie może się przebić ta wiosna. No i co? Wcześniej dzisiaj trzeba ruszyć bo majówka? No właśnie, bo majówka, szanowni państwo, niektórzy to, to już w czwartek po południu zaczną, jeśli nie wcześniej. W tym tygod... znaczy w tym roku tak wypada, że 1 maja w piątek, 2 w sobotę, 3 jest w niedzielę, w 2028. Państwu już wspominałem, będzie taki idealny moment na wzięcie dłuższego urlopu, bo 1 maja w 2028 roku będzie przypadał w poniedziałek, a reszta to już wiedzą państwo, jak pan Sławek też do pracy rusza. Dzień dobry, Łambinowice, 4.43. Dwa stopnie, ale odczucie jakby zero. rześko niebo jasne. Coś tam widać, jakąś gwiazdkę. Pozdrawiam prezesa, raportowiczów. Trzeba ruszać drogę na dniówkę do Opola. Życzę miłego dnia. A tak, to ładnie kolejarz Przyjechał Legię. Ja nawet przestałem śledzić, jak tam było, jak tam się skończyło, z poglądem na kolegów. <śla> tak, do Jaja. <śla> Przepraszam. 4 do 0 było po prostu, tak. Kolejarz pokonał warszawski zespół. Pan Daniel Robert, dawno niesłyszany, tak sobie myślę, myślę, że wielu naszych słuchaczy także się zgodzi. Pan Daniel to mógłby jakieś komunikaty radiowe prezentować swoim głosem. Proszę posłuchać. Po dłuższej przerwie sprawy rodzinne, osobiste związane z dwoma krajami, Polską i Danią. Szanowni Państwo, Temperatura minus jeden stopień przy gruncie. Na wysokości drugiego piętra plus jeden. Rześko nie pada, nie wieje, ale dziś były groźne podmuchy. Na szczęście się skończyły. Hm. Pozdrawiam szlachetnie i serdecznie. Brama do Bieszcza, Lesko. Daniel Robert. Hej, hej! Dzięki wielkie panie Danielu pan Zbyszek jest z nami, pan Zbyszek ten, który z Luźką spaceruje. Tak się zastanawiałem, czy dziś pan się pojawi, panie Zbychu, w sensie na spacerze, bo no właśnie, wiało, już przestało całe szczęście, ale pan Zbyszek to wczoraj widział latające przedmioty. W tej chwili już nie wieje, ale wczoraj, słuchajcie, meble ogrodowe fruwały. No niesamowity był wiatr, no i trzeba odnotować, wczoraj u nas padał śnieg. Dzisiaj, myślę, że będzie już poprawa pogody. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Do średniu Czy będzie dzisiaj poprawa pogody? Tak, wiele wskazuje na to, że będzie i wiele wskazuje na to, że już nie będzie wiało tak. Już w, w zasadzie w wielu miejscach przestało wiać. Na północnym wschodzie te porywy jeszcze będą odczuwalne do 55 km na godzinę. I powiem państwu tak, że mam prognozy na majówkę. Nie zawaham się ich uszyć. I tak, w ubiegłym tygodniu były wstępne prognozy i one mówiły, że majówka będzie dość chłodna. To powiem krótko, że raczej dobre informacje. Nie będzie tak, jak synoptycy zapowiadali. Oczywiście nie będzie znowu upałów, ale nie będzie... Nawet tak jak to było w ubiegłym tygodniu Z tych prognoz wynikało, że tam będzie nie więcej niż 13-14 stopni Będzie więcej No w tej chwili to jest w okolicach zera W niektórych miejscach No i pan Luis żałuje, że rękawic nie ma Witam, dzień dobry Z Katowic, Luis Ptaszki zaczynają śpiewać, ale nie tak za, jak zawsze Bo chłodno dzisiaj jest ręce, W ręce mi zimno, bo nie mam rękawic Naprawdę, to jest różnica bo ptaszki śpiewały ostatnio tak gęsto i głośno, a dzisiaj tak pojedynczo gdzieś tam. A chciałem się pochwalić, że byłem na koncercie <śmiech> Armii, którą tam pan wspominał ostatnio, że będzie. W chorzowie byłem. Tomasz Buzyski ma moc posłuchać tych kawałków. Hej hej niezwyciężony. To jest wspaniała sprawa. Ta Waltornia, no coś wspaniałego. Hej, hej, niezwyciężony! Hej, hej! No, też czekałem na te waltornie. Są dwa zespoły, gdzie ta waltornia, w Polsce, gdzie ta waltornia brzmi wyjątkowo, to właśnie Armia i Kult. 29 minut po godzinie 5. Nie wiem, czy George Michael w grupie UM korzystali z waltorni, raczej nie, niekoniecznie. wrażliwości mam dość tych którzy mówią mi jak żyć poza płonącym świata złem chcę stłumić swój ból proszę uwolni mnie noc za na mnie czeka kiedy strach przez sen ta niepewność jak czeka mocnym nurtem wciąga mnie Cicho modlą trzy ofiary Bicie serca, które słów Pozwoliby odwagę Wskrzesił mu jak Zbawiam rok chcę być przed nim o krok miłości oddając chodz poza płonącym świata złe chcę zdumić swój ból proszę uwolnij mnie bądź zawarę na mnie czeka kiedy strach przezwycięża sen ta niepewność jakże Mocnym nurtem mnie, cicho modlą się ofiary, bicie serca, który słuch, pozwoli wychowagę, skrzydził mój jakiś tuż. Noc za na mnie czeka, kiedy zdraż przyzwycięża sen, a całym pewnością czeka. Mocnym nurtem wciąga mnie, cicho modlą się ofiary, bicie serca, który 22139-2202 Dzień dobry, Janusz się kłania. No w dniu bardzo ładny poranek, choć trochę chłodny. Pomimo, że jest 4 stopnie na plusie, to jest lekki wiaterek. On jest chłodny, no i trzeba założyć czapkę i jakieś cieplejsze ubranie. Na szczęście wszystko zaczęło się tak mocno zielenić po tym weekendzie, także już podejrzewam, że bardzo szybko będzie w koło w pełni zielono. Na majówkę. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki wielkie panie Januszu. No Jak to z tą majówką będzie? Rzucam okiem szanowni państwo. Gdzież ja mam te prognozę? Miałem ją tutaj przed chwilą. O jest, tak, rzeczywiście. Nie, bo tak, wiemy, że ostatnie dni kwietnia będą chłodne. Czasami na termometrach w ciągu dnia zobaczymy zaledwie 8 stopni, a nocami do połowy tego tygodnia to temperatura będzie spadać kilka stopni poniżej zera. Ważna informacja dla wszystkich sadowników, rolników. Uwaga, na wschodzie nawet do minus 5. A przy gruncie no to sami państwo rozumieją. Na cieplejsze chwile możemy liczyć w czasie maj bo wtedy temperatura stopniowo wzrośnie. Najpierw tak będzie około 16, a następnie 20-21 stopni. A jeszcze cieplej ma być już po majówce. No i teraz. Y y Trudno to traktować. Szanowni Państwo, ja widziałem wczoraj rozmowę z socjologiem, socjologiem który doskonale jest obznany w, w internecie, ale sam się przyznał, że człowieka o, o, o, o przezwisku łatwogang w ogóle nie kojarzył. Piotr Garkowski, urodzony w Radomiu, youtuber, sobie wymyślił taką akcję. Przez kilka dni prowadził transmisję na... W internecie, żeby pomóc dzieciom chorym na raka w akcję włączyli się m.in. aktorzy, sportowcy, muzycy i celem początkowym było zebranie około 500 tysięcy złotych. Pół miliona. Ostatecznie zebrano ponad 250 000.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 Się w Ciągle tutaj jestem, się nigdzie nie wybieram. Ciągle. Tutaj. I ten charytatywny stream stał się największą zbiórką podczas transmisji internetowej w historii i ma trafić do księgi rekordów Guinnessa. E, człowiek e, Piotr Garkowski, człowiek, który nazywa się Łatwo Gang, chce ją powtarzać cyklicznie.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 Nagrania, znaczy do filmiku namówił Boże, jaką się nazywa ten młody piłkarz, to rewelacja a Jamal z Barcelony. Także Adam Małusz, Cezary Pazura, Martyna Wojciechowska i ga świątek, niektóre gwiazdy, między innymi Katarzyna Nosowska podczas transmisji, zgoliły włosy w goście Solidarności z chorymi na raka dziećmi. Dzień dobry, raport pogodowy na pod Poznaniem. Dzisiaj u nas minus jeden przy lesie, więc delikatny przymrozek, szron na szybach samochodów, ale niebo jest bezchmurne, yy, widać już wschodzące słońce, więc robi się coraz jaśniej. I niech to będzie dobry poniedziałek, dobry tydzień. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Magdalena. Ale nie dla wszystkich dobry poniedziałek. Na pewno nie dla Pawła z Tarnowa po tym, co zobaczył na termometrze. Panie redaktorze, jestem załamany tym, co się dzieje na zewnątrz. Dziś po wyjściu w domu o godzinie 1.30 ogarnął mnie nieco śmiesznie nieprzyjemny ud. I już wiedziałem, że to jest nic dobrego. To, co zakwitło w moim stanie, czyli czereśnie jabłonie prawdopodobnie niestety ucierpiały przez ten przyrodek. Mam nadzieję, że coś zostało, bo inaczej będziemy musieli odejść się smakiem i pogodzić się z prożywą w sklepach w tychże owoców. No niestety załamka tą pogodą, załamka. Pozdrawiam wszystkich Życzę miłego dnia. Program pierwszy Polskiego Radia. Gdybym zapytał Państwa o znanego muzyka, który jest jednocześnie albo był lekarzem, no to myślę, że większość z nas wskazałaby, spoglądam no na kolegów z Zeszyby: Muzyk, który jest lekarzem. Kojarzą. Kuba Sienkiewicz, prawda? Z wykształcenia neurolog. Ale jak się okazuje, mieliśmy także laryngologa. Zespół Sextet Comedy z Poznania. Nie oznacza to angielskiego słowa komedia, tylko jest pseudonimem Krzysztofa Czcińskiego. Pseudonim brzmi Komeda. Skład zespołu Krzysztof Komeda Czciński z zawodu lekarz Oretepian. te tepion charaktystyczne e, e. Oczywiście Leopold Tyrmand, słynny, zapowiadał koncert e, grupy Komeda Sextet na pierwszym festiwalu jazzowym w Sopocie. Wspomniany Krzysztof Komeda urodził się dokładnie 95 lat temu, 23 kwietnia w 1931. Kompozytor, pianista z wykształcenia, laryngolog, jak już wspomniałem, uznawany za pioniera nowoczesnego jazzu w Polsce. W wywiadzie dla Polskiego Radia w 1967 roku Krzysztof Komeda mówił, że stara się tworzyć muzykę wypływającą z serca. Mnie zależy na osobistej muzyce jakiejś bardzo. Chodzi mi o to, że to wychodziło jak najbardziej ode mnie. Zresztą jest to dla mnie najłatwiejszy może ten sposób pisania. Najbardziej spontanicznie się to dzieje. Ja jestem raczej intuicjonistą w pisaniu, a nie intelektualistą. I może jakieś połączenie tych wszystkich rzeczy daje właśnie taki osobisty charakter tej muzyki. Krzysztof Komeda stworzył muzykę do ponad 60 filmów i polskich i zagranicznych. Ta najsłynniejsza kompozycja to kołysanka do filmu Dziecko Rosemary Romana Polańskiego. Fragment kołysanki do filmu Romana Polańskiego, dziecko Raul Zmary. W 1968 roku Krzysztof Komeda wyjechał do Stanów Zjednoczonych właśnie, by pracować nad muzyką do tego filmu. W grudniu tego samego roku, w 1968, uległ wypadkowi podczas spaceru w Los Angeles. Wówczas spacerował z Markiem Chłaską. Przewieziony do kraju przez żonę 18 kwietnia w 1969 roku zmarł 23 kwietnia został pochowany na warszawskich Powązkach. Jeśli nawet mnie nie ma przez cały dzień o nic nie pytaj. Może Ci opowiem, a może nie. O nic nie pytaj. Możesz mi wierzyć albo nie. Zresztą swoje zawsze i tak wiesz. Jeśli nawet ja czasem jestem zły. Ony nie pytaj, podejdź tylko i jak zawsze przytul się. Ony nie pytaj, wszystko przejdzie, zmieni się, ja to wiem. I Nawet jeśli pada deszcz, jak wciąż myślę o grzechu. Ja ogień w tobie rozpalę i też pójdzie sobie dalej. Więc bądź jaka jesteś i rób co chcesz. O nic nie pytam, bo nikt nie może zrobić nam już źle. O nic nie pytam, możesz mi mówić albo nie. Też robię zawsze to, co chcę. Wiem, że miłość połączy. skieradio People ask me why I'm always on the bright side when there's so the like no exist i and them, That ain't the case at all. It goes back to mind used to say you can always look at the negative but you should always live in the positive. So I try every day to live in that way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Some people live in the what was and what they could have been, as opposed to living in what is and how much they can, and be the first to complain about nothing and life going that way. Can't do nothing And they're happy with Desperating in and out The ones that when you say Let's go make a difference They'll say Nah, that's okay <laughs> So I don't waste time On the trip side Cause I do know The real on the flip side And I'm crystal clear Every day That's why An optimist when it's more fashionable to be a pessimist. From within 75% of what we read here and you Well, I used to have a friend named Minnie Rippleton who used to always say when she was living. Like fine wine, I like seeing the glass of life as half full and half empty. Yeah, yeah, yeah. I'm not saying sometimes life can be rough, but never to the fun of me saying I've had enough. Long as my heart beats, I'm giving up. That's why I say every day. yeah, yeah. yeah. American, what do I see for tomorrow in the human plan, is it possible for all people of the world to coexist, I say unity is only as big as our vision, and if it's now strive to expand beyond the horizon, but truly there's must guide us through the ills of society that stand standing our way, so if the road is to harmony be with the car, but if it's about discord don't take the ride right at all, cause the world vision I see is the one we for everybody, CZTERY PORY ROKU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 Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w Dolnośląskim w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Zakrokowana jest także autostrada A18 w Lubuskiem na wysokości Olszyny w stronę Berlina oraz A2 w okolicy Świecka, także w tym samym kierunku. Natomiast na autostradzie A6 w Zachodniopomorskim na wysokości granicy w Kołbaskowie trwają prace remontowe. Tutaj na fragmencie prawie kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. I także tam obserwujemy spore spowolnienia. Jak zwykle o tej porze korkuje się droga krajowa nr 61 na Mazowszu pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a przybywa samochodów oczywiście także na innych trasach w regionie, chociażby na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska oraz na Krajowej 79 Dziewiątce pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Poranne spowolnienia w województwie małopolskim, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Krakowa, od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki oraz Sandomierza, Proszowic i Miechowa. Podobnie na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic oraz na krajowej 75 na obwodnicy Brzeska i w pobliżu Nowego Sącza. Na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim uwaga pomiędzy węzłami Torń Południe a Lubicz. W związku z pracami drogowymi na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i jedzie się tam dużo wolniej. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na głosy od Państwa.